Eją zakończoną szarą budowlą, przypominającą obronne osiedle rycerzy mieczowych, których pełno było na tych ziemiach należących dawniej do zakonu. Baronów Mantojflów już nie było. Powstanie 1863 roku, w którym brali czynny udział, nadszarpnęło znacznie wielką ongiś fortunę. Doszły potem różne spłaty rodzinne, tak że ostatni z dziedziców Henryk Mantojfel Był zmuszony sprzedać te dobra w obce ręce. Nowi nabywcy długo tam nie ostali i drycany po wytrzebieniu lasów zamierzali osprzedać spekulantom na parcelację. Tymczasem wystąpili do naszego banku o zaciągnięcie pożyczki na dobra drycańskie. W mglisty poranek jesienny podjechałem pod zaniedbaną budowlę, której architektura świadczyła jednak, że kiedyś Żyło się tutaj dostatnio i dostojnie Ogarnęło mnie uczucie żalu i uprzedzenia Jakie zawsze we mnie wzbudzał widok dawnej siedziby szlacheckiej Opuszczonej przez właścicieli I zamieszkałej przez różne tałatajstwo Park, niegdyś otaczający dwór Był prawie wycięty Trawniki zarośnięte krzakami i chwastem Kupy śmiecia leżały przed kuchnią Na mój widok z dworu wybiegła rozczochrana, bosa dziewczyna i przywitawszy mnie po otewsku słowami LAP DIEN KUNKSZ zaprowadziła mnie do wnętrza. W sieni odartej z dawnej świetności, jakby ironią losu, wisiało parę łopat łosi, a spod strzępów obić serczały haki, jedyne smutne wspomnienie po trofejach myśliwskich lub portretach rodzinnych. Wszystko pachniało stęchlizną, brudem i opuszczeniem. Dziewczyna wniosła moje walizki do pokoju. Stały tam dwa proste łóżka żelazne z rozrzuconą w nieładzie pościelą. Na komodzie walały się zgniecione kołnierzyki papierowe, tak zwane maniszki, jakieś wyszczerbione grzebienie i szczotka. Wkrótce nadszedł właściciel ubrany w kurtkę z kurzaną, Długie buty i czapkę na głowie, której nie raczył nawet zdjąć. Sądząc z jego czerwonej, hamskiej twarzy, obrośniętej ryżą brodą, był to zapewne staroobradiec, Rosjanin. Na Inflantach pełno było staroobrzędowców osadzonych tam przez rządy rosyjskie po pierwszym rozbiorze Rzeczypospolitej. Przeważnie były to notoryczne zbiry i koniokrady. Często można było spotkać wśród nich bardzo zamożnych kłaków. Żyło to bractwo oddzielnie, nie łącząc się z miejscową ludnością łotewską, bardzo zresztą wrogo usposobioną do tych narzuconych sąsiadów. Odcinek piętnasty Spytałem gospodarza, z kim mam dzielić pokój i poleciłem przygotować jak najprędzej konie i plany, by skrócić mój pobyt w tym ze miar wstrętnym otoczeniu. — Tu czy przyjechał wczera? — Kakoj to kniaź? — On targuje drycany, — rzekł Rosjanin. — Ale familiu ja zabył. Po chwili ze zdumieniem usłyszałem znajomy głos, a w drzwiach ukazała się postać księcia Jeronima Drugkiego-Lubeckiego, Właściciela majątku Nowole pod Mińskiem Litewskim. Książe Hieronim kolegował z moim ojcem w pierwszej dumie państwowej jako poseł ziemi mińskiej i znany był pod przezwiskiem Boży i Czołowiek z powodu swej dziewiczej mowy, jaką wygłosił w dumie. Mowy pełnej komunałów, w której dowodził, że ziemia jest własnością niczyją, tylko Bożą. Co książe tutaj robi? — spytałem obsesowo. — A zatem... — Był to jego zwykły zwrot. — Właśnie czekam na pański przyjazd. Zamierzam nabyć drycany, transakcja zależy od wysokości pożyski, którą bank przydzieli. — To książę zamierza tutaj gospodarzyć? — wykrzyknąłem z entuzjazmem. — To bardzo szlachetne ze strony księcia ocalić tę dawną siedzibę Mantojflów. — A zatem... Niech mnie Bóg od tego broni odpowiedział książę z obleśnym uśmiechem. Powiem Panu otwarcie, to pośrednicy w Mińsku nastręczyli mi nabycie drycan na parcelację, rekomendując, że to złoty interes. A ja już na kilku parcelacjach nastręczonych im przez tychże pośredników zarobiłem wcale nieźle. Nie znałem księcia z tej strony. I zgoła po raz pierwszy słyszę, że książę zajmuje się parcelacją — powiedziałem ironicznie. — Chciałbym panu towarzyszyć, kiedy wyjedzie pan w pole i wspólnie obejrzeć majątek — rzekł niezrażony bynajmniej książę. Siedliśmy do królanckiej linijki. Wiatr rozwiał mgłę poranną, zaświeciło słońce. Wysoko na niebie płynęły z wiatrem białe obłoki. Zwiastuny pogody. Przyjeżdżaliśmy przez ugory, zapewne będące kiedyś polami uprawnymi, przez niepodorane sierniska. Większość pól ornych wykazanych na planie leżała odłogiem. Pasło się na nich kilka mizernych krów. Las był wytrzebiony. Były to jedynie poręby już porośnięte młodą brzeziną i krzakami. Statka cieczewi zrywały się z hałasem spod nóg końskich i ciągnęły nisko na te poręby. Nie potrzebowałem tracić wiele czasu na sprawdzenie stanu gospodarstwa ani własności gleby. Były to dobrze mi znane, ciężkie, jałowe gliny inflackie, wymagające głębokiej uprawy, znacznej ilości obornika i silnego sprzężaju. Jechaliśmy w milczeniu. Każdy zatopiony w swoich myślach. Miało się już dobrze ku zachodowi. Gdy wróciliśmy do Drysan, głód mi dokuczał. Od rana nie miałem nic w ustach. Nie spodziewałam się, aby gospodarz pomyślał o przygotowaniu posiłku. Posłałem więc dziewczyny na wieś po jajka, masło i chleb. książe zaproponował mi, abym skorzystał z jego zapasów. Ale zobaczywszy pieczoną kurę, obwiniętą w brudny papier oraz chleb leżący w jego listce obok skarpetek i trzewików, podziękowałem, proponując natomiast, aby podzielił się moim jedzeniem. Chętnie z tego skorzystał. — A zatem, co pan sądzi o majątku? — Prawda, że to wartościowy obiekt? — zapytał. — To zależy. — odparłem. Książę sam mógł się przekonać, w jakim stanie są pola. W jakim stanie jest las ale pan wciąż myśli o gospodarce a ja myślę o parcelacji i ile z niej da się wyciągnąć rzekł książę po irytowanym głosem obawiam się że pan jest do parcelacji uprzedzony i że szacunek pański nie będzie bezstronny mój książę właśnie z tego powodu Nie wytrzymałem już, że mam wstręt do tego rodzaju interesów, które nie idą w parze z wygłaszanymi przez pana komunałami o ziemiańskich obowiązkach. Ograniczę się jedynie do klasyfikacji pól i opisu tego, co widział. Wysokość pożyczki pozostawiam do uznania dyrekcji banku, z którą, mam wrażenie, książę zechce się porozumieć osobiście. A na zakończenie powiem księciu szczerze, że koledzy pańscy z Rady Miejskiego Towarzystwa Rolniczego z prezesem Wojniłowiczem na czele raczej podzielą moje poglądy niż pańskie. A zatem może by pan zgodził się pozostać tu do jutra, by znaleźć jakąś wspólną platformę? Rzekł książe bardziej ugodowym tonem po chwili milczenia. Nie, odrzekłem ozięble. Konie mam już zamówione. Zły to ptak, który własne gniazdo kala. Myślałem, odjeżdżając. Na stacji w Rzeżycy czekała mnie niespodzianka. Dostałem telegram z banku, w którym polecano mi otaksowanie majątku należącego do Rosjan o nazwisku Gorjańscy. Majątek ten leżał w tej samej okolicy. Nie byłem z tego zadowolony, mając niesmak po pobycie w Drycanach. Znając rosyjskie majątki w dawnych, wschodnich dzielnicach Rzeczypospolitej, majątki pochodzące przeważnie z konfiskaty oraz znając typ ich właścicieli, nie byłem zachwycony perspektywą spędzenia jeszcze paru dni w takiej atmosferze. Nie mając wyboru, cofnąłem się do hotelu, poświęcając resztę czasu na spacery po Rzeżycy. Rzeżyca, zwana dawniej Rositten, Była kiedyś obok Dyneburga największym miastem na inflantach polskich. Od XVI wieku po rozbiory była starostwem Rzeczypospolitej. Stał tutaj dawniej zamek rycerzy mieczowych zniesiony w wieku XIII przez komtura Wilhelma von Schanauburgen. Zamek popadł w ruinę. Na wzgórzu zamkowym, tuż przy mieście, Pozostałe tylko szczątki dawnych murów obronnych i tam spacerując samotnie spędziłem resztę wieczoru. Myślałem o inflantach. Nie lubiłem łotyszy, którzy mimo swojej pracowitości razili mnie chłopskim prostactwem i niepotrzebnym okrucieństwem okazywanym w chwilach zawieszek. Miałem natomiast dużo sentymentu do szlachty nadbałtyckiej, Potomków dawnych rycerzy mieczowych, która różniła się znacznie od niemieckiego ziemiaństwa Prus Wschodnich. Zapewne w Nadbałtyce pozostało więcej dawnych rodzin wywodzących się nie tyle z Niemiec, co z krajów romańskich – Francji, Włoch, a nawet Hiszpanii. Prusy Wschodnie po rozwiązaniu zakonu krzyżackiego, a potem i po rozbiorach Polski, Zostały natomiast zalane przez parweniuszowskie junkierstwo brandenburskie. Szlachta bałtyska zazdrośnie strzegła swojej odrębności, mało się łącząc z junkierią niemiecką. Różniła się też postawą, szlachetnością oblicza i piękną wymową niemieckiego języka, nie mającą nic wspólnego z ordynarnym dialektem berlińsko-pruskim. Może mam do szlachty bałtyckiej, podobnie jak do Szkotów, sentyment wynikły z pokrewieństwa i atawizmu, gdyż moja prababka w męskiej linii była baronówną Holstinghausen Holstein z Kurlandii. Następnego dnia, po wczesnym śniadaniu, siadłem do bryczki pocztowej i z niechęcią w sercu ruszyłem w drogę. Ranek był cichy, przerywany tylko dźwiękiem dzwonka pocztowego I krzykiem dzikich gęsi ciągnący gdzieś wysoko ku południowi. Mgły wisiały jeszcze nad łąkami. Po polach słały się pajęczyny, na których poranne słońce kładło srebrzyste blaski. Zapowiadał się piękny jesienny dzień. Po kilku milach drogi woźnica skręcił na drogę obsadzoną wysokimi lipami i zatoczywszy krąg wokół trawnika stanęliśmy przed niewielkim, ale schludnym, tonącym w kwiatach dworze. Przygotowany na najgorsze, ze zdziwieniem znalazłem się nie przed jakąś zapuszczoną ruderą, ale przed ładną rezydencją, a zamiast obrośniętej ruskiej fizjonomii, Ujrzałem w oknie główkę przystojnej blondynki, która skinęła mi życzliwie ręką. Za chwilę stała już w drzwiach, w towarzystwie służącej, równie przystojnej, ubranej w czarną sukienkę, z białym fartuszkiem i w krochmalonym czepku na głowie. Miałam przeczucie, że pan dzisiaj przyjedzie, choć nie byłam pewna, czy telegram wysłany z banku dojdzie w czas do pana rąk. — powiedziała dźwięcznym, melodyjnym głosem, który tak lubiłem u dobrze urodzonych Rosjanek. — Zaprowadź pana do jego pokoju. — zwróciła się do służącej. — A ja czekam na pana z obiadem — rzekła do mnie. — Potem wyjedziemy w pole, o ile nie jest pan zmęczony. — A może pan sypia po obiedzie? — spytała z uśmiechem. Byłem zaskoczony gustownym urządzeniem wnętrza, które świadczyło, że pani Lidia Gorjańska jest Rosjanką o wysokiej europejskiej kulturze. Rzuciłem okiem na piękne meble, na obrazy wiszące na ścianach, na porcelany, brązy. Na stolikach rozłożone były miesięczniki francuskie, niemieckie, angielskie. W wazach stały pęki jesiennych róż. Zaledwie zdążyłem oporządzić się po drodze i zmienić ubranie, gdy usłyszałem dyskretne uderzenie do drzwi i głos kobiecy oznajmiający – pani czeka z obiadem. Sala jadalna była urządzona z niemniejszym gustem co reszta domu. Wielkie, oszklone drzwi na oścież otwarte. Odsłaniały widok na park, na trawniki i rabaty mieniące się w słońcu całą harmonią kolorów kwitnących dalni i chryzantem. Po obiedzie, w którym znać było najlepszą kombinację kuchni francuskiej i rosyjskiej, wyszliśmy na taras ogrodowy, gdzie czekała na nas kawa. Nie mogłem się powstrzymać, aby nie wypowiedzieć pani domu kilku komplementów. — Niech się pan przyzna, że spodziewał się pan trafić do Koroboczki. Pamięta pan Zmartwych Dusz, Gogola? — powiedziała wesoło. — Szczęśliwie się składa, że nie jestem Koroboczką, a pan Czcikowem. — Niech pan nie sądzi, że wszyscy Rosjanie należą do typów, jakie wam nasyłają do zachodnich guberni. — Dodała po chwili. — Ja jestem rodem z guberni Orłowskiej. Jedynej bodaj guberni, gdzie zachował się nieskażony typ rosyjski. Widocznie do nas nie doszli mongołowie. A propos ciągnęła dalej piękną, śpiewną ruszczyzną. Za życia męża często jeździliśmy na Krym i zauważyłam, jak mylącym jest określanie wspólną nazwą Tatarzy wszystkich najeźdźców Dżingishana, którzy zalali nasz kraj. Tatarzy krymscy, prawdziwi Tatarzy, mają regularne twarze kaukaskie i są szczepem tureckim nieróżniącym się wyglądem od Europejczyków. Tatarzy nie mieszali się z Rosjanami, natomiast ci, co gwałcili rosyjskie baby i zmieszali się z nami, to obyczni mongołowie albo kałmuki chińskiego pochodzenia. Niech pan spojrzy na skośne oczki nadwołżańskiego włościaństwa. Inna byłaby Rosja, gdyby nie to pomieszanie krwi mongolskiej. Może Europa ma rację, że się do nas nie przyznaje? Westchnęła. Po obiedzie wsiedliśmy do breku, pozostawiwszy stangreta w domu. Pani Goriańska wprawnie powoziła parą rosłych, gniadych, kurtyzowanych klaczy. — Ja jestem zapadnica — Zabawiała mnie rozmową. Dlatego pokochałam wasze inflanty. Nie cierpię Moskwy. Wolej już Petersburg. Mieszkałam tam parę lat, gdy mąż służył w preobrażeńskim pułku gwardii. Przeżyłam tam jednak wiele ciężkich chwil. Jakiś smutek przebiegł po jej pięknej twarzy. Zamilkliśmy obojem. Wzdłuż drogi ciągnęły się dobrze zaorane pola i ciemnozielone oziminy. Obejrzałem gorzelnie, zarodową oborę, mleczarnie, stajnie cugowe i fornalskie. Byłem zdumiony tym, co widział. I gorąco powińszowałem pani Goriańskiej świetnych rezultatów jej gospodarstwa. Widzi pan, że nie wszyscy Moskale, jak wy w Czambu nazywacie Rosjan, umieją jedynie niszczyć i dewastować. Są i prawdziwi Rosjanie, których by na ogół nie znacie, bo żaden z nich nie zgodziłby się należeć do grabieszczej administracji siewioro kraja. Rosjanie, którzy umieją tworzyć i pracować, czyści Rosjanie. Bardzo bym pragnęła, aby pan jako rolnik odwiedził kiedyś nasz rodzinny majątek w guberni orłowskiej. Gospodaruję tam mój brat – ukończył Pietrowsko-Rozumowską Akademię Rolniczą, a ojciec mój studiował rolnictwo w Lipsku. U nas znajdzie pan gospodarstwo prowadzone wzorowo, powiem nawet z pewnym amerykańskim rozmachem. My, Wałjewy, staroje ruskoje bojarstwo, na nie potrzeba pchać się ani na urzędy, ani do dworu, jak całe zgraje noworyszów. — Majątek, który pan tutaj ogląda, to majątek mojego męża zapisany mi testamentem — opowiadała dalej. — Zastałam tutaj ruinę, ale mam wrażenie, że po wielu latach pracy postawiłam go na nogi. Wiele pomocy i rady dawali mi moi sąsiedzi polscy ziemianie, z którymi zaraz odnalazłam wspólny język i mam teraz wśród nich wielu przyjaciół. Ich domy stoją dla mnie otworem. Gubernator i miejscowe czynowniki mają mi nawet za złe, że nie trzymam się z nimi, lecz obracam się w polskim towarzystwie. Mówię nawet trochę po polsku, ale nie chcę kaleczyć waszej mowy. Zakończyła ze śmiechem. Tym razem jechałem poza granicę dawnej Rzeczypospolitej i jechałem na smoleńską stronę do sąsiednich ziem Rosji etnicznej. Ubrałem się na tę daleką drogę w uniform Ministerstwa Rolnictwa, gdyż poinformowano mnie, że podróż osób ubranych po cywilnemu w tych odległych, zapadłych okolicach wzbudzała niezwłocznie zainteresowanie policji. W uniformie łatwiej było również załatwić konie pocztowe bez konieczności dania dużej łapówki. Przeskok kulturalny dał się zauważyć już po wyjściu z pociągu. Na platformie kolejowej wałęsało się kilku obrośniętych, brodatych, kołtuniastych chłopów w kożuchach i łapciach. Wśród nich ubijał się jakiś wysoki jegomość o czerwonej fizjonomii alkoholika z sumiastymi wąsami i z urzędową dworiańską czapką na głowie. Ubrany był w zamożny korzuszek i długie buty. Od niego dowiedziałem się, gdzie mogę przenocować i zamówić konie. Mieścina okazała się licha. Półprzytomny z głodu i zmęczenia stanąłem wreszcie przed jedynym w tym miasteczku zajazdem, noszącym jak zawsze szumną nazwę hotelu dworiańskiego. Na widok mojego munduru czynownika rozmowa w sali jadalnej ucichła i natychmiast pojawił się faktor hotelowy oczywiście Żydek. Wynająłem pokój, zamówiłem kolację i poleciłem Żydowi, By załatwił mi konie na rano. Nazajutrz zastałem przed hotelem bryczkę pocztową zaprzężoną w trójkę dobrych koni. Przy bryczce stał miejscowy urzędnik, policjant, który na mój widok wyprężył się jak struna i zameldował, że właśnie konie czekają i życzył: Waszemu wysoka rodio, szczęśliwej drogi. To myśliłem się. Po początkowym zdumieniu taką uwagą ze strony miejscowych władz, że ich przyczyną był mój paszport urzędnika do specjalnych zleceń przy ministrze rolnictwa. W paszporcie bowiem było wypisane wyraźnie, że władze cywilne i policja mają okazywać wszelką pomoc w moich podróżach. Paszport ten dałem wieczorem Żydkowi, gdy rezerwował konie. Po takich honorach Poleciłem wynieść z restauracji butelkę wódki i kiełbasę na przekąskę. Poczęstowałem nimi uriadnika i poczteliona. Byłem przecież w rdzennej Rosji. Wreszcie siadłem do bryczki. Koła zaturkotały po kocichu bach uliczek miasteczka i wkrótce z ulgą znalazłem się za miastem na szerokim na ćwierć wiorsty gościńcu wysadzanym z obu stron brzozami. Dzień był cichy, ciepły, jaki bywa czasami u schyłku jesień, kiedy przyroda jakby na pożegnanie roztacza całą krasę swych barw, zapachów i daje ten dziwnie pogodny nastrój w duszy człowieka. Przede mną rozciągała się falista równina. Jak okiem sięgnąć, ciągnęły się w dal pola uprawne, pocięte na długie, podobne do wstążek zagony chłopskie. Po ścierniskach pasły się stada bydła. Dolatywał zapach ogni pastuszych. W powietrzu była cisza przerywana jedynie monotonnym dzwonkiem pocztowym, zawieszonym na końskiej szyi i parskaniem koni, jak na dobrą wróżbę. Przejeżdżaliśmy długie sioła z zielonymi, kopulastymi cerkwiami i znowu pola, pola bez końca, czasami tylko przerywane, Laskami, które tchnęły jesiennym aromatem zwiędłych liści i zapachem grzybów. Odjechaliśmy już przeszło trzydzieści wiorst, gdy z pagórka ujrzeliśmy przed sobą dalekie kłęby dymu. Po paru wiorstach jechaliśmy w długie sioło. Dym stawał się coraz gęstszy i pojawiały się kosmyki ognia. Paliła się wieś. Pożar ogarnął już jej drugi koniec. Wieś była jakby... Wyludniona z niektórych tylko chat, stare kobiety, zawodząc głośno, wyciągały pośpiesznie swoją chudobę. Środkiem drogi natomiast szedł jakiś barczysty chłop, zawieszony na piersi łańcuchem, co oznaczało godność wałostnego starszyny, wójta. Był pijany. Gdyż zataczając się z jednej strony na drugą, wymachiwał rękami i krzyczał na cały głos — Pożar! Pożar! Pożar! Zatrzymałem go. — Czemu nie zawołacie ludzi, aby gasić pożar? — spytałem. Zobaczywszy moją urzędową czapkę, stanął, osłaniając się na nogach i zameldował — Tak sztoł wasze wysoko wysokobłagoradzie. — Dzierewnia Gorit. — A gdzie wszyscy ludzie? — spytałem. — Wsie na sienokosie. — Tu tylko baby i staryki. — Poślij zaraz po ludzi. Gdzie macie beczki, wiadra i drabiny? Gaście pożar. — Tak, wasze wysoko bułagorodzie. — Gasit nie lzia. To dopust boży, a naród daleko wios budjet szesto sienokosa. — Widziałem konie na pastwisku. Weź pierwszego lepszego konia i skacz po pomoc. Wójt bezradnie machnął ręką. — Propadat! Tak, propadat! — rzekł. Tego było za wiele. Dałem mu porządnie popysku z jednej i drugiej strony, co go oczeźwiło od razu. Pod moim okiem skoczył na pierwszego pojmanego konia i ścisnąwszy go piętami, pognał w pole. Po chwili nadjechał w bryszce uriadnik, wiejski policjant. Zatrzymałem go. — Dokąd jedziecie? — spytałem. — Jedydo łozić naczalstwu, czy to od jerewnia goryt? — Wiele to pomoże — rzekłem zdenerwowany tą ruską bezwładnością. — Powinieneś tutaj zaraz zorganizować pomoc. — Załóż łańcuch z ludzi, tutaj staw pełen wody. Trzeba choć część wsi osalić Tak wy mnie nie naczalstwo — odparł Hardo. — Ja znaju, czy to dziełać. Wyskoczyłem ze swojej bryczki. — Ja tobie, słoocz, nie na czalstwo? Zawołałem wściekły i nie czekając odpowiedzi, zdzieliłem go po mordzie tak samo jak wójta. — Jak mi zaraz nie przystąpisz do ratunku wsi, to na pierwszej stacji telegraficznej dam telegram do gubernatora, a on się z tobą rozprawi słoocz. Wrzeszczałem. — Poskutkowało. Zostawił bryczkę pobiegł od chaty do chaty zawołać, kogo się dało. Pilnowałem osobiście, aby ustawił ludzi w łańcuch, żeby podając wiadra z ręki do ręki mogli oblewać zagrożone budynki. Okazało się, że w całym siole liczącym około pięćdziesięciu zagród chłopskich nie było ani beczki, ani żadnego sprzętu strażackiego. Na niektórych tylko chatach wymalowana była drabina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 I dopiero za wsią wyjedziemy na trakt. Pocztylion przeżegnał się. — No, wasze wysokoradia, dał im хороший urok. Duracki narod, nie daj bok. Po dwóch godzinach drogi dojechaliśmy do stacji pocztowej. Trzeba było zmieniać konie. Podziękowałem Pocztylionowi hojnym napiwkiem i zapewne dlatego zostałem dobrze polecony jego następcy. Nowy Pocztylion okazał się człowiekiem rozmownym i opowiadał mi różne ciekawe historie o całej okolicy. Musiałem go jednak hamować, bo poganiał konie niemiłosiernie. Zawsze konie oszczędzałem, tak swoje jak i cudze. I nie znosiłem widoku koni zadyszanych i pokrytych pianą. Wy, wasza miłość, pewnie pan z panów, rzekł Pocztylion, bo inne czynowniki. To, co trzy słowa, tylko krzyczą – Paganiaj! poganiaj? Na ostatnim postoju zastałem już bryczkę przysłaną z dworu, zaprzężoną do niej trójką podjestków. Na koźle siedział woźnica ubrany w siermięgę. Znowu przyjeżdżaliśmy długie, sklecone z bierwią wsie, bez śladu jakiegoś drzewka lub kwiatka. Chaty wrosłe w ziemię, ubogie, kryte dranicami, bez kominów. We wrotach stali brodaci chłopi, patrząc na nas z podełba. Wszystko tu nędzą, ciemnotą i prymitywem. Potem przejeżdżaliśmy przez pustkowia, wyręby leśne, bagna usłane bierwionami, po których bryczka podskakiwała niemiłosiernie. Po kilku godzinach jazdy stanąłem wreszcie przed długim, niskim, drewnianym budynkiem pretendującym do nazwy Usadby czyli dworu. Na ganku stał wysoki, barczysty mężczyzna o twarzy okrągłej, i różowych policzkach, czarnej jak węgiel brodzie. Ubrany był w tak zwaną rosyjską kosoworodkę, jaką rosyjscy pamieszczyki noszą chętnie w domu. Na nogach miał obuwiaste spodnie, opadające na błyszczące długie buty. — Witam, drogiego gościa! — zawołał rozstawiwszy ręce. — Pozwólcie was uściskać. Po czym ucałował mnie trzykrotnie i dodał — A niech pan nie odmówi powiedzieć swoje imię. — Oczestwa. Po odbytym protokule pierwszego powitania weszliśmy do sieni, gdzie czekała na nas pani domu i całe towarzystwo. Przez półotwarte drzwi ujrzałem długi stół, a na nim baterie butelek i najrozmaitsze przekąski. — To Anna Stiepanowna Wachruszczewa, moja zakonna supruga. — Prawowita małżonka — przedstawił swoją żonę. — Chaz jajka, ona хорошa, a na konto blinów tak takoj drogaj w całej matuszce Rosji. — Niat, Ażausta pa i imiejte etap w jedu. — To mój szwagier — wskazał na wysokiego mężczyznę w mundurze oficera marynarki kapitan drugiej rangi flotylli czarnomorskiej, Nawikow Walery Iwanowicz. Prosi o dymisję z powodu. Pijaństwa! Zaśmiał się rubasznie. A to nasz Batiuszka. Skierował rękę w stronę długobrodego, ryżego popa. Modli się za nasze grzeszne dusze, ale od wypitki nie stroni. odcinek 16 a na końcu proszę nie mieć wygniewie rzekł gospodarz wskazując na poważnego żyda w którym wyczułem kupca leśnego przedstawiam mego przyjaciela judę judowicza pritulenkę leso przemyślennika daj boże jemu długich lat życia do pierwszego pogromu i znowu szczubalny śmiech — No, a teraz prosimy pokornie na kieliszeczek i zakąskę. Ania, prowadź gości. Czym chata bogata, tym rada. Kieliszki krążyły gęsto, a gospodarz bacznie zwracał uwagę, aby goście nie pozostawali za nim w tyle. Piliśmy na zdarawie, zdarawie, zdrowie, a Anna Stiepanowna w niczym nam nie ustępowała. Pewne trudności musiał mieć tylko Juda Judowicz. A w pewnym momencie wzrok wachruszczewa padł na niego, jak niebacznie wylewał wódkę na podłogę. Gospodarz osłupiał. Twarz jego przybrała kolor buraka. — Kniaź! — zawołał, zwracając się do mnie. — Co ten jebrejski hitriec ruskiemu pamieszczykowi wódką zalewa podłogę? — Ej, jebrej, hitriec! — pogroził Żydowi palcem. Prytulenko uśmiechnął się wstydliwie, niby ubawiony dowcipem, po czym, kszczusząc się, wychylił kielich pod bacznym okiem gospodarza, by po chwili prawie nieprzytomny zwiesić głowę. Szwagier naszego gospodarza, kapitan Nowikow, zabawiał nas opowiadaniem anegdot, z których najbardziej śmiał się pop i on sam. Po zakąskach następowały różne dania. Była więc ucha z miętusów I prosie pieczone, po którym następowały jarząbki w śmietanie. Wszystko to obficie zapijane wódką i zamrożonym szampanem. Ledwo żywy wstałem od stołu i z trudem dowlokłem się do przeznaczonego dla mnie pokoju. Spałem długo i spałbym jeszcze dłużej, gdyby nie obudziły mnie jakieś krzyki. A w drzwiach mojego pokoju ukazał się – stanowaj pristaw! a zanim zobaczyłem zaniepokojone twarze naszego gospodarza i jego żony, policjant widząc mnie w łóżku przybrał groźny wyraz twarzy i zwrócił się do mnie z suchym oświadczeniem. Proszę przedstawić swoje dokumenty i paszport. Kiedy wziął do ręki mój paszport, w którym figurowały wszystkie moje funkcje, a więc do specjalnych zleceń ministra rolnictwa, sędziego honorowego powiatu święciańskiego i deputata szlachty wileńskiej i kowieńskiej do Departamentu Heroldii Senatu Imperium Rosyjskiego, to poprosiłem go, aby ze względu na gospodarzy raczył je głośno przeczytać. Potem podałem mu list otwarty, wystawiony przez ministerstwo do wszystkich władz cywilnych i wojskowych, nakazujący okazać mi wszelką pomoc. W miarę odczytywania dokumentów Twarz policjanta przybierała kolor czerwony. Wyprężył się służbowo. — Proszę mnie durnemu wybaczyć. Przyjechałem, aby zapytać, czy nie jestem potrzebny w czymś waszemu wysokorodiu. — Wy wriatitie. — To ołgarstwo. Wróciła już mi pewność siebie. — Teraz pokażcie wy pismo na którego podstawie ośmieliliście się niepokoić mnie i państwa wachruszczewów. Z kolei ja głośno odczytałem to pismo. Sprawnik powiatu bychowskiego, smoleńskiej guberni. Doszło do moich uszu, że na terenie mojego powiatu zjawił się jakiś padarzytielni człowiek nazwiskiem Pierjasławski, który podaje się za czynownika Osobnych poruczeń przy ministrze rolnictwa. Ta osobistość znieważyła uriadnika, dawszy jemu z dwóch stron po mordzie podczas pełnienia służby przy gaszeniu pożaru w dierewni Krywoyesieło. Rozkazuje gazpadinowi Pristawowi tretiego uczastka powiatu bychowskiego natychmiast przeprowadzić śledztwo. Jeżeli tenże Pierojesławski nie okaże potrzebnych dokumentów, Niezwłocznie go aresztować W przypadku, jeżeli doniesienie uriadnika jest prawdziwe To zostanie wypłacona mu nagroda w sumie 10 rubli Gdyby zaś doniesienie było na niczym osnowane A ów gazpadin Pierjasławski okazał się rzeczywiście czynownikiem dla osobnych poruczeń To rozkazuje wsadzić uriadnika na tydzień od wachu Samemu zaś przyjąć służbową postawę I stawić się do jego dyspozycji — No, gałupczyk! Zwróciłem się do pristawa z obrzydzeniem na całe to rosyjskie rabstwo. — Co wy teraz zamierzacie zrobić? — Proszę mnie wybaczyć, wasze wysokorodnie. Proszę mnie wybaczyć. Zaczął się tłumaczyć, ale mu przerwałem. — Piękne u was porządki. A co się stało z wsią? — Tak szto, wasze wysokorodnie. — – Direwnia z Goriała. – To wsadźcie waszego uriadnika nie na tydzień, ale na dwa tygodnie odwachu. Wielu z żyjących miewa pod wpływem jakiegoś fragmentu krajobrazu przebłysk wspomnienia czegoś, czego sami w życiu nie przeżywali. Są to zapewne jakieś zjawiska duchowe, jak jedni twierdzą reinkarnacyjne, lub zdaniem innych – Wypływające z atawizmów Przez całe moje życie staje mi w oczach Ten sam zrośnięty ze mną, a nie przeżyty obraz Oto jestem dzieckiem Mam zapewne lat dwanaście Jest letnie, słoneczne, przedpołudnie Stoję w zakątku parku Zarośniętym pokrzywą, łopianem i polnymi kwiatami Muszę stać blisko murów jakiegoś zamku czy dworu Gdzieś w pobliżu kuchni. Jestem głodny, jak to w porze obiadowej bywają zdrowe, wiejskie chłopaki. Z otwartych okien dolatuje do mnie zapach pieczonego mięsa. Myślę z rozkoszą, że prędko zawołają mnie do stołu. Gdzieś za parkiem musi być jakaś wielka woda, jezioro lub morze. Nie zdawałem sobie sprawy, w jakim kraju mogło się to dziać. Będąc jednak u rodziców mego przyjaciela Nafsi w Kurlandii nad brzegami Bałtyku, miałem dziwne uczucie czegoś dobrze znajomego i mnie bliskiego. Tym razem jechałem również w tamte strony. Na dworcu w Libawie, wysiadając z wagonu, ujrzałem dystingwowanego pana, wyróżniającego się swoją dostojną postacią od szarego tłumu tłoczącego się na peronie. Ubrany był szary, świetnie skrojony garnitur i takiż melonik na głowie. Domyśliłem się, że jest to czekający na mnie baron Holstinghausen Holstein, którego dziad był bratem mojej prababki. Przyjechałem jednak najmniej nie w celach rodzinnych, ale jak zawsze dla otaksowania majątku. Baron przywitał mnie uprzejmie i to po polsku, ale widać było, że przychodziło mu to z trudnością. Szybko więc przeszliśmy na język niemiecki. Wiedząc o naszym pokrewieństwie, przyjechał osobiście, by mnie powitać. Wsiedliśmy do czekającego nas lekkiego powozu zaprzężonego w parę rosłych wałachów. Na koźle siedział wyprostowany jak struna stangret ubrany w granatową liberię z żółtymi, herbowymi guzikami. Całe zaprzęg. Począwszy od powozu, koni uprzęży, a kończąc na najmniejszej sprzążce, lśnił czystością i porządkiem. Okrywszy kolana pięknym, kraciastym pledem, ruszyliśmy miarowym, uroczystym kusem ku miastu. Po drodze mogłem się przekonać, że mój gospodarz był w Libawie osobą cieszącą się powszechnym szacunkiem. Na jego widok przechodnie uprzejmie uchylali nakrycia głowy, a stójkowi stawali na baczność. Chociaż od dzieciństwa przyzwyczajony byłem do porządku i komfortu, jaki cechował dom moich rodziców, to poczułem w twarzystwie barona, że daleki jestem od perfekcji, tym bardziej gdy zajechaliśmy przed pałac otoczony strzyżonymi szpalerami i rabatami dali i chryzantemów. Nawet kwiaty były tu jakieś inne, jakieś dystyngowane, trzymały się sztywno. One nie rosły zwykłym życiem roślinnym, one celebrowały. Sam pałac swoją architekturą przypominał krzyżacki zameczek obronny. Z jego surowością przyjemnie kontrastowały kwiaty. Gdym podtrzymywany przez służącego niemniej mniej dystyngowanego wysiadł z powozu i przekroczył progi pałacu, Ogarnęła mnie niepojęta nieśmiałość. Ulokowano mnie w pokoju gościnnym, w którym było wszystko co uprzyjemnia gościowi życie, a więc ładne umeblowanie, stare szczychy na ścianach, a obok łazienka z wodą zimną i gorącą. Na stoliku leżał jakiś roma z niemiecki, nawet nie rocięty. Nie obejrzałem się, jak służący wypakował moją walizkę, przeciągnął szczotką garnitur i umieścił na wieszaku w szafie, a na to toalecie rozłożył moje przybory podróżne. Uprzejmy gospodarz zapowiedział mi z góry, że zwalnia mnie od przebierania się na lunch, ponieważ po lunchu mamy wyjechać w pole. Obiad zaś zwyczajem angielskim podają o siódmej wieczorem. Lunch jak wszystko w tym kawalerskim domu był wytworny. Wypiliśmy po dystygowanym kieliszku starki, potem były fantastyczne wol au vin, następnie medaliony cielęce w sosie pieczarkowym, a na deser podano słodkie krep, naleśniki, z nadzwyczajną mieszaniną konfitur i smaków. Po lunchu, jak przystało, piliśmy nie wino, ale prawdziwy pilzen nalewany z kryształowego dzbanka do takich żerżniętych kuwelków. W końcu siedliśmy do breku zaprzężonego w parę złotych kasztanów. Usadowiliśmy się na przodzie. Grom, siedzący w tyle podał i bat, a sam założywszy na krzyż ręce wyprostował się i zastygł w tej pozycji. Majątek był solidny. Konie fornalskie w doskonałej kondycji, a obora pełna pięknych, wschodniopruskich fryzów. Podstawą gospodarstwa była pszenica, len i obora mleczna. Wielki młyn parowy uzupełniał całość. Po otaksowaniu kawałka pól uprawnych, które miasto chciało wywłaszczyć dla poszerzenia Libawy, wróciliśmy do domu. Baron zaprosił mnie do biblioteki. Wielkie, dębowe szafy zawierały pokaźny księgozbiór, a na ścianach wisiały portrety rodzinne w dębowych ramach. Wśród nich, ku memu zadowoleniu, znalazłem kontertekt mojej prababki z herbami Holsteinów i Piery Przez uchylone drzwi wsunął się do biblioteki wielki gryfon, niemiecki wyżeł, i ułożył się w nogach pana domu. Paląc cygara, zabawialiśmy się rozmową, w trakcie której wspomniałem mu o tych dziwnych moich widzeniach. Baron zamyślił się, otworzył jedną z szaf i wyciągnął stamtąd stary sztych. Ze zdumieniem poznałem miejsce obok murów zamkowych, w którym zwykłem był stać w swoich widzeniach. — Tak, to ten sam zamek. — zawołałem podniecony. — Wszystko się zgadza z tym, co widziałem w swojej wyobraźni. — Rzecz dziwna — rzekł baron. — Ja często miewam podobne widzenia. — Dowodzi to chyba naszego wspólnego pochodzenia. Nalał do kieliszków porto. Jeden podał mnie. — prosit rzekł wznosząc przepisowo kieliszek. — Ich heiße Edward. Und du? — Ja mam na imię Edward. A ty? W jednej z najbardziej odludnych i zapadłych części Inflant, jakby wżynającej się klinem pomiędzy gubernię pskowską a Estlandię, leży wśród bezbrzeżnych puszcz, lasów i trzęsawisk mieścina Bałowsk, należąca do ordynacji Marienhausen rodziny Lipskich. Linia kolei petersbursko-warszawskiej, Przecinała te leśne pustkowia w odległości około stu wiorst od Bałowska. Żeby dostać się do tego miasteczka, należało przesiąść się na stacji w Pytałowie do lokalnego pociągu towarowego przeznaczonego do wywożenia drzewa, do którego doczepiano jeden mieszany wagon pasażerski. Niezliczoną ilość razy w swoim życiu przejeżdżałem bez zatrzymania przez Pytałów pociągami pośpiesznymi Przeważnie nocną porą, dążąc do Petersburga lub z powrotem na Litwę lub dalej za granicę. Często z moim ojcem lub szwagrem żukowskim żartowaliśmy na temat tej stacji, której żaden z nas w życiu nie oglądał. Wysiadłszy w Pytałowie, nie znalazłem tam nic nadzwyczajnego. Była to typowa mała stacyjka. Nieróżniąca się niczym od tysięcy podobnych stacijek rozrzuconych po całej Rosji. Ten sam zapach lamp naftowych, machorki i dymu parowozu. Paru takich samych brodatych chłopów, czerwona czapka naczelnika, żandarm kolejowy i posługacz, wydzwaniający w odstępach minutowych godzinę odejścia pociągu. W lokalnym pociągu powietrze było duszne. Męczyło mnie głośne chrapanie sąsiada niczego z Estonii. Wyszedłem na platformę wagonu, usiadłem na podłodze i wpatrywałem się w jednostajny widok przesuwających się przed moimi oczyma pni drzew. W ciągu czterech godzin podróży od Pytałowa do Bałowska nie widziałem nic oprócz lasu, ani jednego osiedla, ani skrawka pola, ani halizny, tylko las... Las aż do znudzenia. Na leśnym przystanku z napisem Białorucię zobaczyłem kudłatego chłopa prowadzącego na powrozie dwoje małych okrągłych jak kuleczki niedźwiadków. — Wasze bułagorodnie, kopietie Miedwieżat, dragonie wozmu, dwacet roblej za paru! — zawołał do mnie. Podszedł i drugi chłop proponując para szczeniąt wilczych za 5 rubli. To wykradanie niedźwiadków i wilczków musiało być prawdziwą plagą, gdyż na następnym przystanku również stał chłop, ofiarując małego niedźwiadka na sprzedaż. Miało się ku wieczorowi, kiedy dojechałam do Bałowska. Bałowsk okazał się raczej wielką wsią, złożoną z drewnianych, budowanych już modą estońską budynków. Gmach cerkiewny nie miał nic wspólnego z typową wschodnią bizantyjską architekturą. Był to piękny, barokowy kościół jezuicki, zabrany przez Rosjan i przemieniony na cerkiew. Jedynie wieżyce kościelne i dzwonnice oszpecone były zielonymi, przypominającymi wielkie cebule kopułkami, na których złociły się moskiewskie skoszlawione krzyże. Na szczycie jedynego dwupiętrowego budynku widoczny był wielki napis Traktirno je zawiedjenie i gostinica dla prijezżajjuszczych Bristol. Brew moim przewidywaniem zamiast okropnej żydowskiej nory znalazłem się w sludnym pokoiku z wygodnym, żelaznym łóżkiem pokrytym białą, czystą kapą. W oknie stały doniczki kwiatów. A na ścianie pomiędzy oleodrukami, o krajobrazach pełnych gór, zamków i wodospadów przedziwnych kolorach, wisiał jakimś cudem zabłąkany w te dalekie strony piękny, osiemnastowieczny szczych przedstawiający króla Augusta II sasa w stroju koronacyjnym. Właściciel zajazdu, estończyk, mówił łamaną ruszczyzną, i widać, wdawał się niechętnie w rozmowę z obcym. Gdy okazało się jednak, że nie jestem Rosjaninem, stał się rozmowny, uprzejmy i zaczął po rosyjsku płynnie mówić. Zaprosił mnie do swojego mieszkania, chcąc pokazać mi kilka polskich pamiątek, jakie kupił jego dziad po konfiskacie pobliskiego majątku Annopol. Majątek ten do powstania należał do polskich ziemian. Mieszkanko utrzymane było bardzo czysto. Stało tam biureczko czeczotkowe, jakaś kanapa, szkatułka machoniowa z herbem jastrzębiec na srebrnej blaszce. Estończyk wyciągnął z szafy dwa pałasze. Klingi były naoliwione, gardy staroświeckie, typowo polskie. Na klingach był wyryty polski orzeł i napis Bóg, Honor, Ojczyzna. Ze wzruszeniem... Oglądałem te drogie pamiątki, zabłąkane gdzieś na rubieżach inflackich. Gdyby to był Rosjanin, to starałbym się je wykupić z łap moskiewskich, ale miałem przed sobą estończyka. Ten prosty człowiek szanował i rozumiał wartość pamiątek. — Jeżeli pana to interesuje, to pójdziemy na cmentarz i pokażę panu grobowiec dawnych właścicieli Annopola. To niedaleko. — Powiedział. — Przeszliśmy ścieżką wśród zarośli i starych jabłoni. Cmentarz tonął w gąszczu krzaków, drzew, łopianów, głogów. Po murowanym ogrodzeniu pozostały tylko fundamenty i kilka na poły rozwalonych słupów. Zapewne był to dawny cmentarz katolicki i od lat nikt nie był tu już chowany. Wznosić się musiał tu kościółek czy kapliczka, o czym się czy fundamenty i zardzewiały krzyż, który podniosłem z ziemi i postawiłem na tych ruinach. Estończyk pokazał szczątki dawnego grobowca, zarośnięte całkowicie zielenią. Niegdyś był to piękny grobowiec, ale czas i ludzie zatarli ślady liter na strzaskanej marmurowej płycie. Pozostała nieco starta ale widoczna płaskorzeźba, wyobrażająca tarczę herbową ozdobioną szyszakiem i trzema z trusimi piórami. Na tarczy były widoczne ślady herbu, jakby podkowa przeszyta strzałą. Ogarnęło mnie wzruszenie. Zdawało mi się, że ktoś za mną stoi i dotyka mojego ramienia. Mimowolnie obejrzałem się. Nie było nikogo. Nakazem wiedziony odmówiłem wieczne odpocznienie za duszę tych samotnie leżących na obcej już ziemi potomków, dawnych rycerzy, osiadłych tu przed wiekami na dawnych rubieżach Rzeczypospolitej i w czasach jej świetności. Być może niezbadaną wolą boską zostałem ja, jedyny z żyjących, skierowany do odwiedzenia tego zapomnianego przez ludzi cmentarza. Brodząc wśród zarośniętych mogił i zmruszałych krzyży, zatrzymałem się przed inną, obrośniętą mchem płytą grobową. Oczyściłem mech i odcyfrowałem ledwie widoczną datę, litery i starte emblematy herbowe. Anno Domini 1687 R.G.C. Może było to nazwisko Rodziewicz, znane wśród inflackiej i królackiej szlachty. Zrobiło mi się bardzo smutno. Pomyślałem o tych dziesiątkach, zapewne podobnych cmentarzy, rozsianych wzdłuż dawnych granic Rzeczypospolitej, o tych samotnych duszach polskich rycerzy, błądzących po uroczyskach i kurhanach kresowych pozostały one jak muszle rzucone na brzeg przez odpływ morza czy przyjdą jeszcze takie lata myślałem gdy potężna fala kultury łacińskiej uderzy o te dalekie wybrzeża i zagarnie z powrotem pozostawione szczątki styczeń roku 1910 był zwrotnym punktem w moim życiu w tym miesiącu zaręczyłem się z Julią Wańkowiczówną, z Chorodyszcza Ziemi Mińskiej, moją dawną znajomą i tancerką z karnawałów wileńskich, z którą łączyła mnie od kilku lat wzajemna sympatia i przyjaźń. Od najmłodszych lat miałem chorobliwą niechęć do miasta. Niechęć, która z biegiem lat przeszła u mnie w dziwactwo. Instynktownie unikałam też... I panien z miasta, gdyż nigdy nie zdołałem z nimi znaleźć wspólnego języka i mieć wspólne zainteresowania. Nie mogłem więc związać swojego życia z mieszczką, a najpiękniejsza postać kobieca wyrosła z miejskiej atmosfery, traciła dla mnie wszelki urok i była jakby martwą naturą. Moja przyszła żona była par excellence panną Zewsi, zrośniętą z przyrodą, gospodarstwem, koniem i przesiąkniętą atmosferą starego gniazda ziemiańskiego. Wydawało się, że jesteśmy idealnie do siebie dobrani. Julia, jak zdążyłem się przekonać, miała szlachetną prawą naturę, nieznoszącą żadnych czy to moralnych, czy towarzyskich kompromisów. Rodzina Wańkowiczów była skoligacona ze wszystkimi wybitniejszymi rodzinami litewskimi. Radziwiłami, Tyszkiewiczami, Tyzenhausami, Wojniłowiczami, Skirbuntami, Chorwatami, Wołodkiewiczami, Mierzejewskimi. Wańkowiczowie należyli do najzamożniejszego ziemiaństwa Białorusi. Posiadali olbrzymie obszary ziemi. Włości Wańkowiczów, zebrane w jedną całość, przewyższały obszar niejednego niemieckiego księstwa udzielnego. Oprócz wielkiej fortuny mojego szwagra, obejmującej około 30 tysięcy hektarów, z takimi majątkami jak ślepianka, w której skład wchodziła część miasta Mińska, Zazierz, położony w powiecie humeńskim bogaty w wielkie gorzelnie, słobódka i lelum polelum z olbrzymimi nietkniętymi,